Początkowo piwo nie smakuje, gorzkie, kwaśne, a pszeniczne przypomina wymiaciny. Z czasem zaczyna nam smakować. Dawne wady zmieniają się w zalety. Jest trochę racji w tym co mówi, ale nie ufałbym do końca temu panu. To stary, gruby człowiek z brodą, ale nie jest świętym Mikołajem, więc... No, nie słuchajcie go. Słuchacie podcastu Inny Koncept. <śmiech> Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie piwu. Tak się bowiem składa, że lubię piwo. Różne piwa. W końcu gatunków jest tutaj mnóstwo. Każdy styl oferuje nieco inne doznania. Piwa mogą się od siebie bardzo różnić. No co prawda masa ludzi wciąż słowo piwo kojarzy z koncernowymi sikami o słabym smaku, za to z dużym nagazowaniem, albo z jak największą ilością alkoholu. Ja też miałem podobne zdanie, nie przepadałem za nimi szczególnie, ale, ale wtedy zacząłem słuchać podcastu o piwie i doznałem olśnienia. Mateusz Baniosiewicz? któremu dedykuję ten odcinek odkrył przede mną bogactwo smaków i aromatów jakie mogą się kryć pod słowem piwo. Cheers! Mm. <coughs> Stałty, pilsy, przeniczniaki, portery, ipy, wiele, wiele innych. Różni je smak od lekko słodkawych, mm, korzennych poprzez kawowe, czekoladowe, kwaskowate, po takie diablo gorzkie. Z przenicznego piwa można wywąchać banany, z eila kwiaty, stout jest czarny jak smoła, pils jest złoty. Jak to możliwe, że tak przeróżne cechy pochodzą z jednego zestawu surowców z jednego procesu fermentacji Aha. no oczywiście nie opowiem wam o tym dokładnie no bo nie wiem a nawet to co wiem nie starczyłoby mi no, na to co wiem nie starczyłoby mi czasu nie mówiąc już o umiejętności zgrabnego przekazania tej wiedzy bym musiał czytać jakąś książkę a to by wtedy było bardzo nudne, dlatego zaprosiłem do studia gościa. Piwo już przelałem na początku z butelki. Teraz powinien być dostępny, tylko, tylko go wyciągnę. O. Jest. Dzień dobry. Zaprosiłem cię, żebyś opowiedział nam o piwie. Jak się nazywasz? Eee, jestem drożdżem. Mm, no to wiem, ale jak masz na imię? Jednokomórkowce nie mają na imię. <śmiech> Więc mam się do ciebie zwracać per drożdżu? Plecha. Co plecha? To słowo mówią drożdże. Jestem drożdem. Jesus... Ach. Nie wiem czy grzyby są takie głupie, czy to drożdże z dna piwnej butelki po prostu się upiły. Okej. Okay. Sorki, ten plan nie wypalił. Posłuchajcie więc piosenki, ja w tym czasie postaram się coś innego wykombinować. Piwo, piwo, piwo, pyszne jak piwo, piwo! Jarno, dawno temu w historii Daleko, gdy do picia było, chyba tylko w żył na sobie człowiek, co stał się Jasiekiem i stworzył cudowny, kwiały na mój pokory, że Hej! To był uczony, co rozumiał za słów. i zawsze wielkie dzięki będzie słuchać mu. Popatrzcie, co nam dał. Jako piwo, Ten mowy bęben, tropi papa, także szczur pijany. Jednego możesz być pewien, tam browar Jacka jest dla mnie. Więc chłopcy i dziewczęta, raz tej dajcie stop! I jaśka, wspominajcie, bo fajnie był Raz. Te I nie sypnij w połowie Od tego zmarowania rozjaśni ci się w głowie 40 kufli dziennie zabije każdy ból A koszt to 8 pensów i podatku pesa pół Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Hej, to pewnie był Oczywiście piwo to nie magiczny eliksir, choć nie jest także byle napojem. W winie występuje około tysiąca znanych substancji. W piwie ponad osiem tysięcy. Jednak mimo złożonego składu trunku i tajemniczości wnętrza browaru, ważenie piwa jest dość proste. Tak się składa, że zdarzyło mi się ważyć piwo. Nawet dwukrotnie, a powiem wam, na czym to polega? Okazuje się, że sprawa wcale nie jest taka trudna. O, no, w końcu oh, według różnych źródeł piwo ważyli już starożytni sumerowie czy egipcjanie. No dobra. Według mnie miało to z piwem wspólnego mniej więcej tyle co opłatek z chlebem, ale zawsze to jest jakiś zalążek idei. Prawdopodobnie ktoś kiedyś moczył w dzbanku chleb dla chorego i sobie o nim zapomniał. Powstała papka zaczęła fermentować. Okazało się, że powstały napój jest interesujący. No, przez tysiące następnych lat eksperymentowano z różnymi roślinami, aż piwo, które znamy dziś, powstało w Bawarii. Najprawdopodobniej w Bawarii. To w w tamtejszych średniowiecznych klasztorach należy dopatrywać się początków prawdziwego piwa. Tamtejszy klimat nie pozwala na uprawę winorośli, hmm. a, a potrzebowano napitku, w którym człowiek się nie struje. Połączenie ziarna z wodą zdawało egzamin. Piwo takie nie było jednak zbyt smaczne i dość szybko się psuło. Ktoś wymyślił więc, że można zakonserwować je dodatkiem chmielu. Chmiel. No to była absolutnie rewolucyjna myśl. Piwo dzięki niemu zyskiwało aromat, goryczkę w smaku i stawało się trwałe. Zresztą nawet gdy skwaśnieje to najgorsze co może człowieka spotkać to sraczka. Niezbyt wysoka cena w porównaniu z chorobami brudnej wody. Chmiel? E, pochylmy się nad nim na chwilę. No, jest to roślina blisko spokrewniona z konopią indyjską. Ponoć zawiera w sobie śladowe ilości magicznych substancji obecnych w marihuanie. Jest jednak Cholernie trudny w uprawie, cienkie pnącza wyrastają na kilka metrów w górę, ponoć nawet do siedmiu metrów osiągają, a zielone szyszki trzeba zbierać w ściśle określonym czasie, tylko raz do roku są zbiory. No jak się nie dopatrzy terminu zbiorów, no to stwardnieją i zgorzknieją. Odmian chmielu jest wiele, niektóre są bardziej aromatyczne, inne stawiają na gorzkość. Przeglądając etykiety z różnych rzemieślniczych, małych browarów, można zauważyć jak producenci chwalą się listą chmieli z całego świata. Tu dodali trochę nowozelandzkich, tam amerykańskich, a tutaj użyli tylko i wyłącznie chmielu lubelskiego. W smaku ma to wielkie znaczenie. Jak jednak przechowywać takie no, zielone złoto, chmiel. Bardzo droga substancja, dostępna przez, na świeże przez krótki tylko okres czasu, a trzymana w pudełku marnuje się. No od kilkudziesięciu lat jest już normą, że szyszki chmielu... Łyczek. Że szyszki chmielu e, mieli się i prasuje do postaci granulatu. Czasem też robi się z nich gęsty ekstrakt i zamyka w hermetycznych puszkach. Dzięki temu strat jakościowych nie ma. No i można przechowywać go dłużej. Wróćmy jednak do ziarna. Największe znaczenie ma tutaj jęczmienie. Trochę ze względu na prawodawstwo. W XVI wieku w Niemczech wprowadzono bawarskie prawo czystości składu, które nakazywało produkować piwo tylko z wody, jęczmienia i chmielu. Nic więcej, żadnych innych dodatków. Powodów było kilka. Najczęściej wymienia się też, że piwowarzy nie mając drogiego chmielu dodawali do piwa różnych innych, niekoniecznie zdrowych ziół. Po drugie, pszenica jako bardzo wartościowe zboże powinna być oszczędzona na chleb. Tak to się dziwnie złożyło, że niemieccy urzędnicy nie wierzyli w wolny rynek, nie wierzyli, że sobie z tym ludzie sami poradzą no i podczas gdy w całej Europie powstawały różne piwne eksperymenty Niemcy byli dość ograniczeni czego skutki można obserwować do dziś choć prawo czystości składu już tak nie obowiązuje i jest w zasadzie tylko chwytem marketingowym ziarno trzeba je zesłodować, czyli sprawić by zaczęło kiełkować na no a potem wysuszyć w odpowiedniej temperaturze to tak właśnie otrzymuje się różne barwy płynu oczywiście znaczenie ma też odmiana zboża jednak klu to temperatura następnie słód śrutujemy żeby skrobia w nim ukryta była łatwiej dostępna i wszystko zalewamy wodą, ciepłą wodą. Wodą o ściśle określonej temperaturze. Potem opowiem jaki to ma sens. Tak powstałą brzeczkę filtruje się i no i tak żeby pozbyć się łusek i resztek ziarenek i wtedy dopiero przychodzi czas na właściwe ważenie piwa. Poważyć to znaczy gotować. I wtedy podczas gotowania dodajemy chmiel. Na koniec trzeba się tylko uzbroić w cierpliwość i poczekać odpowiednią liczbę dni, by nachmielona brzeczka sfermentowała. Dopiero eksperymenty Ludwika Pastel... Pasteur... Pasteur... Wie ktoś, jak już to nazwisko? No, w każdym razie tego człowieka wyjaśniły, co jest odpowiedzialne za przemianę słodkawego płynu w gorzki, lekko alkoholowy trunek. Wcześniej piwowarzy dodawali do nowej warki trochę osadu z dna poprzedniej, wiedząc, że w jakiś sposób przyspiesza to proces produkcji. Za wszystko odpowiedzialne są drożdże. Mają one olbrzymi wpływ na charakter piwa ale Piwa górnej fermentacji bardzo różnią się od lagerów. Piw fermentacji dolnej. W obu tych przypadkach proces trawienia cukrów przez drożdże nieco się różni. Powstają inne substancje. Sam zakres temperaturowy jest bardzo różny. Drożdże skupiające się na górnej warstwie piwa... Pracują w temperaturze około 20 stopni Celsjusza i te przerabiające cukry w dolnych partiach kadzi wolą temperatury przekraczające 10 stopni. Stąd słynne piwo marcowe chociażby, bo przed wynalezieniem lodówek marzec był ostatnią okazją do uważania piwa sposobem dolnej fermentacji. Potem było już na to zbyt ciepło. Uuu, patrz, piwo, które trochę inaczej smakuje. Wszystkie piwa smakują tak samo. Aha. Dopóki... Tylko nie smakuje inaczej, jest paskudne. Znaczy nie, bo dopóki piwo nie jest takie ewidentnie inne, że po prostu jest napisane, że na przykład inne, <laughs> nie no, że są niektóre te tam, czy to jakieś piwa smakowe, czy tam są po prostu ważone na jakiejś zupełnie innej zasadzie, czy niepasteryzowane, czy tam mają jakieś farf... farfocle czy tam jakieś farfocle yy, pływa... Oj. czy tam jakieś farfocle pływające na, tym, pływające na dnie. One inaczej smakują, ale to dlatego, bo to rzeczywiście inne piwo. Ale kiedy są po prostu piwa i ktoś mówi, że żubr smakuje inaczej niż żywiec, to wszystko smakuje dokładnie tak samo. Naprawdę. Przecież nie wiem, czy naprawdę czuć taką różnicę pomiędzy, pomiędzy tymi rzeczami. Tak. To jest robione tak samo, smakuje ja czuję, tak samo. Ja czasami czuję, bo wiem, że jakich piw nie kupować, bo wiem, że aż tak mi nie smakowały. Ja na nie lubię warki, nie lubię Lecha, czasami nie lubię Harnasia, bo mam wrażenie, że jest rozcięczony. U mnie jest tak, że ja nigdy nie piję piwa dla smaku, tylko dlatego, że gdzieś jestem i no jest z żulami. Nikt nie pije piwa dla smaku. Znaczy, to, nie, niektórzy piją. To, to wydaje mi się właśnie największe... Daj mi skończyć? Dobra. I, ten, I wiem, że jak ilekroć miałem jakieś właśnie spotkanie próbowałem czegoś nowego... Biorę łyk i już takiego mam, że nie, na pewno więcej nie kupię. A niektóre piwa po prostu, okej, okay, napiję się, zapomnę jak smakuje, więc znowu łyknę. No. To jest właśnie dla mnie jedna z największych bzdur, kiedy ludzie zaczynają pić piwo i mówią, mmm, jakie pyszne. Al, znaczy, albo też nie rozumiem. Albo na przykład zaczynają ten. E, za, mówią, że chcę im się pić i że pierwsze co im przychodzi do głowy, że najchętniej by się napili piwa. Bzdura. Piwo się pije dla efektu. Jeśli chcesz napić się czegoś dla smaku, kupujesz sobie soczek czy coś w tym stylu. No, Czasami mam cię, że mam po prostu ochotę na się piwa. Ale to nie, nie jest, jest ze w... nie jest względu na smak. Na... Masz ochotę na piwo. To jest zupełnie no. inna sytuacja. To Czasem ludzie mają po prostu ochotę na coś. Ale, na, się. Ale na kiedy lachewkę. kupujesz coś dla smaku, znaczy picie dla smaku... Jest... Jak uważać swoje własne piwo? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne, chociaż no wymaga trochę wysiłku. Mnóstwo jest różnych blogów i stron internetowych poświęconych piwowarstwu domowemu, są też fora na tym się skupiające. No tak, przeglądając pod tym kątem internet można się zdziwić jak wiele osób waży sobie piwo. Dwa miesiące temu, jeśli chodzi o mnie, no to odwiedziłem piłowarski sklep internetowy. Mm. W zwykłych sklepach niestety ciężko znaleźć surowce i sprzęt do produkcji piwa. O ile no, w wielu miejscach takich możemy się zaopatrzyć w gadżety winiarskie, no to domowy browar opiera się na hurtowniach online. Na szczęście jest ich spora ilość. Są profesjonalnie zrobione i mają Bogatą ofertę dla osób, których interesuje tylko przygotowanie czegoś na własny użytek. Możemy tam kupić pojedyncze surowce, jak i całe zestawy. Do tego różne mierniki cukru, alkoholu, kapsłownice, fermentatory. No i jest czym wybierać. Ja przy swoich pierwszych takich zakupach zamówiłem puszkę nachmilonego na ekstraktu do zrobienia stauta no i zestaw słodów ich mieli na Amber Eyla. Do tego dwie saszetki suszonych drożdży odpowiedniego szczepu i po paru dniach prawie dziesięciokilowa paczka przyszła do domu. Można było zaczynać. Na pierwszy ogień poszedł brewkit na stauta. To taki półprodukt był gotowy, nachmielony, ekstrakt zamknięty w puszce na pierwszy raz fajnie jest użyć takiego brewkitu żeby nie narobić się zbytnio tylko oswoić się z całym procesem zobaczyć czy w ogóle nas to choć trochę jara zgodnie z etykietą najpierw podgrzałem puszkę żeby zawartość łatwiej było wylać potem przylałem ją do gara z 6 litrami wody wszystko trzeba było gotować przez kilkanaście minut po to, żeby rzecz była sterylna. Następnym etapem miał być tydzień fermentacji burzliwej. Jako zbiornika fermentacyjnego użyłem takiego zwykłego plastikowego wiaderka dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Na spodzie powinien mieć narysowany kieliszek i widelec czy nożyk, coś takiego. Potem się poznaje czy dane wiaderko Nadaje się do przechowywania żywności. Przelałem tam gorącą brzeczkę. Dodałem chłodnej wody z butelki, żeby dopełnić do 12 litrów. A gdy całość ostygła do temperatury pokojowej, dodałem drożdże. Wiaderko przykryłem luźną pokrywką i odstawiłem do piwnicy. I drożdże ostro wystartowały na drugi dzień wytworzyły pianę, która niemal uciekła z wiaderka a to dobrze, taka piana chroni piwo ale pokrywka i tak jest potrzebna żeby owady czy inne śmieci nie dostały się do środka muszki, owocówki chociażby przenoszą kwas octowy który nawet no, minimalna ilość potrafi zniszczyć zniszczyć wiele kilkanaście litrów piwa na to trzeba uważać. No, i zaczęły się problemy. Mianowicie nastały upały. Może pamiętacie, jak gorąco było? Tak, w środku wakacji, na przełomie lipca, sierpnia. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to miało miejsce. W lipcu, chyba jeszcze. Nawet w piwnicy temperatura wzrosła do 23-24 stopni, a to było ciut zbyt dużo dla piwa. Poza tym drożdże tak mocno wystartowały, że bałem się, że zbyt szybko zakończą swoją pracę, a niestety nie miałem miernika cukru, nie miałem jak sprawdzić przebiegu fermentacji piwo. Bowiem powinno się zlewać na fermentację cichą, gdy przez dwa dni stężenie cukru nie ulega zmianie. Ja mogłem ocenić to tylko po pianie. To też jest jakiś wyznacznik, gdy piana całkowicie znika, fermentacja burzliwa ustała. Łatwo powiedzieć, no trudniej wykonać. Zwłaszcza kiedy się nie ma żadnego doświadczenia bo po wspaniale bujnej pianie pozostało tylko kilka herlawych pęcherzyków. No, postanowiłem jednak zaufać instrukcji i odczekać pełen tydzień, nim zlałem piwo do baniaka na wino. Teraz przyszedł czas na tygodniową fermentację cichą. Można do niej wykorzystać specjalne wiaderka ze szczelną pokrywą i rurką fermentacyjną, można też wykorzystać zwykły szklany dymion z korkiem i rurką z wodą. Ostrożnie by nie naruszyć drożdżowego osadu z dnia wiaderka przelałem piwo do baniaka. Użyłem do tego zwykłej takiej plastikowej rurki. Trzeba przy tym uważać żeby zbytnio nie napowietrzyć piwa. Szelnie zamknięty dymion znów wylądował w piwnicy. Przez tydzień fermentacji cichej płyn miał się wyklarować. I tak się dzieje faktycznie. Na dnie zbierają się martwe drożdże i inne cięższe śmieci. Dodatkowo drożdże cały czas spokojnie sobie pracują, dokończając piwo i produkując dwutlenek węgla. Jest on cięższy od powietrza, więc je wypycha z dymiona, zabezpieczając piwo przed zepsuciem. Od czasu do czasu rurka fermentacyjna tylko sobie bulka. Niestety cały czas troszkę się o piwo martwiłem, bo wciąż było zbyt ciepło. Są amatorzy co prawda, którzy mają specjalne systemy chłodzenia zbiorników fermentacyjnych, ale ja do nich nie należę. Na powierzchni piwa nic się nie działo, Rurka też coś nie bulgała, no ale po raz kolejny zawierzyłem instrukcji, bo i co lepszego mogłem zrobić. Po dwóch tygodniach od zaczęcia zabawy przyszedł czas na butelkowanie. No, prawdę mówiąc, nie mam też w kapslownicy, przygotowałem więc kilka butelek z takimi kapslami, z gumką takimi kapsulami wielokrotnego użytku, jak to jest w grolszach chociażby. Do tego parę półlitrowych plastikowych butelek po wodzie mineralnej i słoiki, głównie słoiki. Na dno nasypałem po jakieś 2 gramy glukozy, żeby z niej utworzył się gaz i zalałem yy, piwem. Zakręciłem. Po dwóch dniach stania w pokoju przeniosłem do chłodniejszej piwnicy. Piwo takie powinno leżakować ze dwa tygodnie, żeby smak się ułożył i żeby glukoza została przerobiona na bąbelki. No i no cóż, troszkę się zawiodłem. Pewnie to wina zbyt wysokiej temperatury w czasie fermentacji. Może też po części kiepskiej jakości tego brewki tu, a może troszkę nie do końca szczęśliwie dobranych drożdży, ale stałt nie wyszedł zbyt smaczny. Kolor ma ładny, jest lekko nagazowany, jak powinien. Niestety w zapachu i smaku czuć rozpuszczalnikowe nuty. Typowy objaw tego, że proces cały przebiegał w zbyt wysokiej temperaturze. Da się to wypić, tragedii nie ma, podlejsze sklepowe stałty tak właśnie smakują, chociaż są mocniej nagazowane. Liczyłem jednak na coś więcej, zdecydowanie na coś więcej. Nie należy się łatwo poddawać. No i nie poddałem się, ale, ale zanim zacznę opowiadać o produkcji drugiego piwa, no to mała przerwa piosenkowo-reklamowa.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 Piwo, piwo zmienia świat, zmienia świat, zmienia świat. Jedno radia, jednocian ciap każdy, bo jestem piwo zmienia świat <śografereye> piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, piwo, to jest życia, smak, życia, smak, życia, smak, kto je ma ten wolny jest Wolny jest jak chciałam! Gdzie nas bracie humor zły, humor zły, humor zły, Cel browara albo trzy a gdy traci życia, chęć, życia, chęć, życia, chęć Zamiast trójki, walnij pięć Albo sześć, albo pięć Mówię o tym każdy gość, każdy gość, każdy gość Żebra piwka daje w kość, oj daje w kość Nawet gdybym struszem był, struszem był, struszem był, był To bym piwko, kurde pił, bym dalej sobie pił jak, cieszy jak, cieszy jak, cieszy jak tego piwa smak, piwa smak, piwa smak. A was nie wierzy nam, wierzy nam, wierzy nam, nie spróbuje piwko sam. Piwo, piwo, piwo, piwo. Piwo, piwo, piwo. Piwo, piwo, piwo. Zestaw surowców, który kupiłem, nosił nazwę Maori Amber Ale. Miał wyjść z tego bursztynowe piwo górnej fermentacji, ciekawie nachmielone, między innymi nowozelandzkimi chmielami. Był to niespełna 5 kilowy worek ze słodowanego ziarna, a właściwie mieszanka pięciu różnych słodów, do tego cztery rodzaje chmieli w osobnych saszetkach. No i tutaj dopiero była zabawa. Całe laboratorium zbudowałem z tatą na polu. W domu nie było na to za bardzo miejsca, Słód trzeba było jakoś ześrutować. Tylko jak to zrobić bez śrutownika? Użyliśmy starej ręcznej maszynki do mielenia mięsa, pożyczonej zresztą od sąsiada. E, obok podgrzewało się... Nie wiem ile... 12 litrów wody w wielkim garze, który stał na kuchence gazowej. A żeby nie e, zgasnął, no to zasłonięty był od wiatru takimi mm, płytami sklejkowymi z dwóch stron. Rozwalone maszynką zboże, jak już w końcu udało się je zmielić, no to jak, tak jak kazała instrukcja, wrzuciłem do ciepłej wody i przez godzinę podtrzymywałem temperaturę 70 stopni Celsjusza. Niby miałem dwa termometry, ale okazały się niezbyt dokładne, więc zrobiłem to na oko. Temperatura taka pozwala działać odpowiednim enzymom, które potną skrobię na coś ciut prostszego, z czym drożdże sobie poradzą, a co da dobry smak. Ostatnie 10 minut podgrzewania odbywało się w ciut wyższej temperaturze. Zresztą jak sami się zabierzecie za takie ważenie piwa z gotowego zestawu, no to znajdziecie w środku instrukcję jak to dokładnie zrobić. Może jeszcze taka mała dygresja. Jak kiedyś, kilka wieków temu, kiedy ludzie nie mieli termometrów, mierzyli czy temperatura wody jest odpowiednia. No, mieli na to taki patent, że piwowar wkładał do wody z ziarnem palec i jeżeli był w stanie zamieszać trzykrotnie, no to, to znaczy temperatura dobra. Nie jest zbyt wysoka. Wracając do mojego ważenia piwa, wokół rozchodził się ciężki, ale i taki no piękny zapach kawy zbożowej. Brązowa zupa była słodziutka w smaku. Żeby się upewnić, że skrobi już w niej nie ma, kapnąłem troszkę jodyny na łyżeczkę brzeczki. Gdyby się zabarwiła, to by znaczyła, że jeszcze trzeba wszystko podgrzewać, bo jeszcze jest tam troszkę skrobi. No i trzeba dać więcej czasu enzymom. Ale tak się nie stało, więc zaczęliśmy z tatą codzić brzeczkę. I to była zdecydowanie najgorsza część. Przez system sitek kilkakrotnie trzeba było przepuścić całość. Ile tam było? 15 litrów już chyba. Nawet więcej, no to z dodatkiem tych e, wszystkich ziarenek. 5 kg ziaren plus 12 litrów wody. Część odparowało, część ziaren napęczniała. No ciężko powiedzieć. No w każdym razie dużo tego było. E, o ile łuski, ziaren i większe elementy od razu się zatrzymywały, to z mniejszymi drobinkami był problem. Piwo i tak będzie bardzo mętne. To jest sprawa oczywista przy takiej produkcji, ale filtrację trzeba przeprowadzić w miarę dokładnie. Wokół zaczęło się już robić... Ciemno, kiedy skończyliśmy. Wziąłem więc sobie inny gar, poszedłem z nim do kuchni i tutaj spędziłem kolejne półtorej godziny na gotowaniu brzeczki i dodawaniu chmieli w odpowiedniej kolejności. Pierwszy po 10 minutach gotowania, drugi z tego co pamiętam po 55, trzeci po 65, 68 czy coś takiego też wszystko zgodnie z instrukcją to była jednak sama przyjemność na tym etapie, bo granulat chmielowy cudownie pachniał nawet sobie zatrzymałem opakowania z niego żeby się już pachnąć w przyszłości, gdzieś tutaj miałem coś takiego może zrobię to teraz co prawda minęły już od tego ponad dwa tygodnie trzy tygodnie ale Ach, tak zwietrzało dość mocno ale wciąż jest ten intensywny, żywiczny kwiatowy chmielowy zapach dalsza część czyli fermentacja, no to podobna sprawa jak poprzednio, z tym, że jej przebieg był ciut inny, bo tym razem temperatura dopisała i była w dolnych granicach optimum, a drożdże były też ciut inne. W momencie jak to nagrywam, to piwo powinno jeszcze parę dni leżakować, ale sprawdzimy jak wyszło. To poprzednie już mi się kończy Właśnie zrobię ostatni łyk Chodźmy do piwnicy po jakiś mały słoiczek A Zimno, mokro i wieje Paskudny wrzesień nas w tym roku spotkał Wejdźmy do piwnicy O tak, tam po dalszej części Zapalmy światło Wow Mam nadzieję, że się nikt nie przestraszył Ja się trochę przestraszyłem, jak się chudrofar włączył Hehe <śmiech> Na piwnica. teraz każdy wie, że nie oszukuje Tutaj mam Poukładane butelki Słoiki Sprawdzimy, czy wszystko w porządku Tak, nic nie pękło wszystko jest jako tako. Weźmy mały słoiczek i zmykamy stąd. Ojej, ale hałasów wam narobiłem. Sorki. Wróciliśmy do profesjonalnie wygłuszonego studia. Nikt nam tutaj nie przeszkodzi. Mam przy sobie piwo w słoiczku małym, ile to może mieć? Z 300 ml, coś takiego. W końcu jeszcze nie ma południa, a to już będzie moje drugie piwo. A poza tym jeszcze ten mój Amber Ale nie jest do końca zrobiony. Jeszcze powinien troszkę leżakować. To jest premiera tego, jak wyszedł, czy czasem nie jest zepsuty, bo i tak mogło się wydarzyć. Chociaż jak przy zlewaniu do butelek, spróbowałem troszkę piwa no to nic takiego niepokojącego nie wyczułem o, psykło przy odkręceniu mmm zapach niesamowity znać, że będzie bardzo gorzkie bardzo chmielony. Zapach kwiatowy. Ciężki, tak. Czuć też, bo, też bogactwo słodów. Nie wiem, ciężko mi to opisać, tak? Za pierwszym powąchaniem. Może więc... Powiem tylko, że piwo jest bardzo mętne. Faktycznie ma kolor bursztynowy. To jest taki głęboki brąz ładnie wygląda. Piany niestety nie było, ale no na pianę nie liczyłem. Zarobię parę łyków, zastanowię się jak smakuje i Wam powiem. Hmm. W międzyczasie powiem może trochę o butelkowaniu samym. No, Niestety mój pomysł na wkładanie piwa do słoików kiepski dość był, bo o ile słoiki dobrze się sprawiają przy jakichś różnych przetworach domowych, no to tam wtedy ta zakrętka jest wklęsła, zostaje poprzez temperaturę, poprzez wygotowanie tego wszystkiego zaciągnięta do dołu, zassana tak. I wtedy wszystko jest szczelne i pewne. Tutaj w przypadku piwa wlewamy do słoików piwo zimne. W temperaturze pokojowej albo i niższej. Dodatkowo wydziela się potem tam gaz, który zamiast zasać wypycha zakrętkę na zewnątrz. No i, no i cóż, trzeba uważać przy najdrobniejszym nawet ruchu słoikiem, żeby zniekształcona zakrętka nie rozszczeliła się i żeby nie zaczęło syczeć piwo. i tak, lepiej już się sprawdzają plastikowe butelki. Nie wiem właściwie dlaczego nie ma w sklepach sprzedawanych piw w plastikowych butelkach no bo... Czy to piwo jakoś szczególnie szkodzi? Jak to jest plastik brązowy na przykład, no to nawet światło za bardzo tam nie narobi wiele szkód. Zresztą może być zawsze na zacienionej półeczce albo w lodówce takie piwo. Może nie nadaje się do jakiegoś bardzo długiego przechowywania wtedy, ale jak to są jakieś świeże piwa? Czesi w małych browarach nie mają oporów przed nalewaniem piwa swojego do zwykłych plastikowych butelek takich. No oczywiście jest tam odpowiednio mocny gwint przy zakrętce, żeby gaz jej nie otworzył. No ale to w dalszym ciągu jest plastikowa butelka, butelka nawet 1,5 litrowa. Mam tutaj w swojej kolekcji butelek z 3 takie 1,5 litrowe butelki z naprawdę smacznych piw, takich zwykłych piw. No, z czech, z czeskich browarów. No, można też korzystać, ja z tego korzystam z butelek takich jak po groszach, z tym takim kapslem zamykanym kapsel ceramiczny, plastikowy czasem to jest obleczony od dołu gumką która ma pełnić rolę uszczelki nie wiem jak się to będzie sprawdzać na dłuższą metę bo z tego co słyszałem to no to po paru razach taka gumka przestaje pełnić swoją funkcję, wszystko się staje nieszczelne i no butelka w zasadzie cała jest do wyrzucenia Większość osób dlatego kupuje kapslownicę no i używając butelek z, jak z jakichś sklepowych piw po prostu je kapsluje Kapslownica taka to nie jest duży wydatek jak ktoś zamierza ważyć większe ilości piwa jak ktoś zamierza uczynić z tego swoje hobby, zwłaszcza na hobby, nie oszczędzać, czy to dobrze, czy źle. No, różnie to bywa. No, niemniej, wydanie 100 zł na porządną kapslownicę, do tego parę groszy na zapas kapsli, daje pewną pewność, że piwo będzie szczelne. Trzeba tylko uważać, żeby w czasie kiedy glukoza jest przerabiona na bąbelki już po zabutelkowaniu żeby to wszystko nie rozleciało się, nie pękło, nie wybuchło ale mi się nic takiego za słoikami nie zdarzyło więc jestem dobry myśli muszę sobie sprawić taką zapach zapas kapsli zobaczymy co z tego będzie jest jednak produkcja piwa dosyć czasochłonna no i no następnym razem pewno pokuszę się o uważenie czegoś w następne wakacje kiedy będę przez dłuższy czas w domu tak żeby móc się tym zajmować doglądać tego co prawda wymaga to tylko może przez 3 dni większej takiej uwagi Poświęcenia temu paru godzinek. No ale są to trzy dni na przestrzeni trzech tygodni. A więc w międzyczasie tylko zerkać, czy czasem ktoś nam nie podbiera butelek. A jak to wychodzi cenowo? Może niektórzy z was się zastanawiają, jak takie ważenie piwa wychodzi hmm, dla portfela. No, tak sobie przeliczałem. Kupienie zestawu plus saszetki drożdży i czy to jest czy to jest brew kit gotowy, czy to jest zestaw hmm, surowców, ziarna plus chmiel? No to to jest zależnie od gatunku piwa. Kwestia ja wiem, 40 plus drożej. No, powiedzmy, 50 zł. Za 50 zł taki zestaw się kupi. Kilka różnych zestawów w tym zakresie cenowym naprawdę jest spory wybór. I to pozwala na produkcję do 20 litrów piwa przy czym można bawić się jeszcze w zwiększanie wydajności poprzez dosypywanie cukru do brzeczki, żeby był dodatkowy czynnik ferment... taki, no, no, do fermentacji. Mm. Wpływa to na pewno w jakiś stopniu na smak, ale czasem może też wpłynąć pozytywnie. Z tego piwa, które teraz tutaj piję, no... Przy jego produkcji, jak, jak wszystko było zlewane, na fermentację cichą, no to tata stwierdził, że skoro tyle tych drożdży tam zostało na dnie, pełno takiego brudne, brudnego od drożdży płynu, który pachniał, który no na pewno był sporo sporo kalorii jeszcze zaopatrzony no to uparł się, żeby dolać tam ze 3 litry wody z cukrem ze zwykłą sacharozą i zostawić to jeszcze na tydzień niech sobie przefermentuje, a potem już pomijając nawet fermentację cichą, zlać to do butelek zrobił tak? przy butelkowaniu mówiłem mu, że Kiepsko mu to wyszło, bo to jest lekko kwaskowate, ten jego produkt. Ale on stwierdził, że dobra, że, że zaryzykuje. Nawet nie używał glukozy do produkcji gazu. Dał normalnie po łyżce zwykłego cukru na litr dolitrowego słoika tego swojego piwa. I o dziwo wyszło mu to naprawdę całkiem przyzwoite piwo z takich odpadków, z takich zlewek, które ja chciałem wywalić. Także eksperymenty mogą przynieść korzyści. Miałem powiedzieć, jak to cenowo wychodzi. No, 20 litrów piwa za 50 zł. Nie licząc do tego wszystkich materiałów tam Jakichś dymionów, fermentatorów, butelek, takich gadżetów. Mnie się 20 litrów uzyskać nie udało, zaś tam trochę odpada. Ale, ale tak, 15 litrów do uzyskania, no to na spokojnie. Nawet, nawet z takim lekkim zapasem coś takiego wyjdzie. I po przeliczeniu za pół litra takiego piwa zapłacimy no, maks maksymalnie złoty 70. Zł. To nie jest dużo, zważywszy na to, że pijemy piwo dobrej jakości piwo smaczne o ile tylko nic nie spartolimy a nawet jak coś spartolimy to i tak je trzeba wypić umówmy się wtedy to jest katorga niesamowita tak wiem trzeba pić piwo które na mnie do końca smakuje trzeba je w siebie wlewać na siłę a potem mm, jak już lekko w głowie zaszumi mówić całemu światu jakimi to jesteśmy katorżnikami jak się poświęcamy dla dobra świata, że pijemy piwo, które sobie sami naważyliśmy, jak to w ogóle cudownie brzmi. W końcu, w końcu wtedy to stare porzekadło spełnia się w, sposob, w sposób dosłowny, najzupełniej. No, czyli co nowe wychodzi to fajnie. A jak to moje piwo? Już go wypiłem połowę. Eee, powiem tak, piłem lepsze piwa niemniej jest zajebiste bo wiecie może nie mam profesjonalnego sprzętu może nie mam doświadczenia wielkiej wiedzy no i może właśnie te może wcześniejsze pływają na jakość. Zapewne tak jest. Ale. Ale jest w tym lekka kwaskowatość. Jest pełnia smaku. Piwo jest bardzo gorzkie. Ziołowe. Przede wszystkim czuć zioła w tym chmielu. Troszkę może zrobiłem je zbyt gęste. Takie zbyt mało je rozwodniłem ale stwierdziłem, że lepiej będzie tak niż niż żebym miał piwo, z piwa zrobić taką wodnistą lurę Chmiele czuć wyraźnie z chłodowością podszyte no i zioła trochę kwiatów. No, polecam takie piwo. Na zakończenie piosenka. Dalej pozostajemy w tematach piwnych. Ruszaj się Bruno. tudzież znana jako nieroździelona skruki w wykonaniu niesamowitego Teria, Kaczmarski, Kintrowski, łapiński. Aranżacja znanego w większości wam utworu w nieco innej formie. Lepszej jakości nagrania nie znalazłem w internecie i zapewne go nie ma, dlatego nie narzekajcie na zbytnie wyrzęczenie. Nie robią nas krótki, ani wrony, ani nic. Nie rozszarbią nas sztuc, poety wściekłe kły. Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat nie omami nas porsa ni sławy pusty dźwięk, inną ścigamy postać, realnej zjawy pręd. Ruszaj się bruno idziemy na piwo, niechybnie nie rakuje tam nas. Ostania w miejscu. Już skiną, skiną już trwa. Nie jeden już skinął, nie jeden już chwal. Nie stechniemy tak szybko, jak sobie roi śmierć. Ziemia dla nas zachwytła, fruniemy w górę gdzieś. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje nas. nas. zostania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już w